Wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Minęła 16. Wielina Kamińska. Dzień dobry. Przyjaciele, rodzina, politycy i mieszkańcy pożegnali Łukasza Litewkę. Poseł lewicy spoczął w rodzinnym sosnowcu. Będzie też o teście jedności rządzącej koalicji jutro głosowanie nad wotum nieufności w sprawie szefowych resortów zdrowia oraz klimatu. Wzruszające spotkanie po latach Andrzej Poczobut spotkał się z rodziną po powrocie z białoruskiego więzienia. Suma wydarzeń. Tysiące osób pożegnały w Sosnowcu Łukasza Litewkę. Poseł Nowej Lewicy zginął w ubiegły czwartek. Jechał rowerem, gdy czołowo wjechał w niego samochód. Jadący z naprzeciwka 36-latek zginął na miejscu. W kościele pod wezwaniem świętego Joachima w Sosnowcu zakończyła się już msza święta. Kondukt żałobny przeszedł na cmentarz przy ulicy Zuzanny w Sosnowcu. Ta część uroczystości odbywa się już bez udziału mediów i jest przeznaczona dla najbliższej rodziny. Łączymy się teraz z z Martyną Szymczakowską, która jest w Sosnowcu. Martyno, dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jak wyglądało ostatnie pożegnanie Łukasza Litewki? Wzruszająco, a jednocześnie dostojnie, z powagą, z niesamowitym ciepłem płynącym od tysięcy mieszkańców Sosnowca i okolic, którzy przyjechali, by uczestniczyć w ostatnim pożegnaniu posła Litewki. Posła, który tu znany był przede wszystkim ze swojej działalności charytatywnej. Brak słów. Mam tylko nadzieję, że jego idea będzie kontynuowana. Był osobą, która jest odważna, ma odwagę działać. Pierwszy raz w życiu byłam dumna, że mogę kogoś głos oddać. Takiego dobrego człowieka. Ja akurat jestem tutaj z Sosnowca i obserwuję go nie tylko od momentu, kiedy wszedł do, no w jego przypadku tak zwanej polityki, ale od samego początku, kiedy był radnym, kiedy naprawdę pomagał i jak chciał coś robić, to po prostu robił, tak? Brał farbę, malował ławki, pokazywał, że można, że nie ma rzeczy niemożliwych. No pomagał ludziom, pomagał zwierzętom, no bo on stąd był, więc pomagał wszystkim, jak tylko mógł. No znaleźliśmy się z Łukaszem kilkanaście lat, kolega. Łukasz na nic nie miał czasu, tylko non-stop non -stop gdzieś musiał coś załatwiać dla kogoś, ludzi, dla zwierząt. Cały czas mijają mnie osoby, które wracają właśnie z kościoła. Widać ich przygnębione, smutne twarze, a uroczystości miały charakter państwowy. W kościele byli tylko zaproszeni goście i najbliższa rodzina. Do Sosnowca przyjechały najważniejsze osoby w kraju. Prezydent z małżonką, premier, marszałek Sejmu i jednocześnie partyjny kolega Łukasza Litewki. Byli przedstawiciele rządu. Posłowie. Na początku mszy prezydent na ręce ojca tragicznie zmarłego wręczył krzyż oficerski Orderu Odrodzenia Polski, przyznany pośmiertnie posłowi Litewce. Na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Karola Wrockiego, odznaczony został krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Łukasz Litewka.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 Biskup Artur Ważny, który przewodniczył mszy świętej, mówił też o bólu, smutku i nadziei, że to, dobre, to dobro, które dawał Łukasz Litewka w swoich akcjach, pomocy zwierzętom, chorym dzieciom, seniorom, no, tym, którzy po prostu pomocy potrzebowali, będzie trwało dalej. W trakcie przemówień w kościele głos zabrał między innymi przyjaciel Łukasza Litewki, Paweł Cys. Razem działali w fundacji Team Litewka. Dzisiaj rano... Czekałem na twój telefon. Domyślam się, że powiedziałbyś o tym, że ten wczorajszy mecz w Paryżu to powinien być finał Ligi Mistrzów. Rzuciłbyś paroma żartami, jak to robić w zwyczaju każdego dnia. Powiedziałbyś, że ta wiosna powinna się zdecydować, że trzeba się wybrać na na supa. Czekałem na ten twój poranny telefon, ale niestety zamiast tego jest bolesna cisza i ogromna pustka, której chyba niczym nie zapełnimy. Ksiądz z rodzinnej parafii Łukasza Litewki odczytał też list od rodziców posła. List bardzo prywatny. Bardzo wzruszający, przepełniony smutkiem i cierpieniem. Na tym ta część oficjalna się zakończyła, kondukt przeszedł już na cmentarz, ale tu na życzenie rodziny media nie mają już wstępu. Łukasz Litewka spocznie w nieprzypadkowym miejscu, obok grobu Aleksandra Widery, 35-letniego lekarza, który był pierwowzorem postaci Tomasza Judyma z ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego. Młodego lekarza, który chciał zmienić losy najuboższych warstw społecznych. Jakże bardzo to pasuje do życia. Życia Łukasza Litewki. Życia, które było krótkie, ale intensywne. Przepełnione dobrem niesionym dalej w kierunku tych, którzy nie mogą sami o siebie zadbać. W kierunku zwierząt, chorych dzieci, seniorów. No, tu w Sosnowcu Łukasz Litewka zostanie zapamiętany jako wyjątkowa postać, a całe miasto jest dzisiaj pogrążone w żałobie. Sosnowiec żegnał Łukasza Litewkę o dzisiejszej uroczystości, mówiła Martyna Szymczakowska. Martyno, dziękujemy za relację. Sumę wydarzeń. W Sejmie nie brakowało dziś gorących dyskusji. Posłowie pytali o działalność firmy Zonda Krypto. O wątpliwościach co do działań Polskiego Komitetu Olimpijskiego w tej sprawie mówił wiceminister sportu Piotr Borys. W jego ocenie Radosław Piesiewicz zawierając umowę sponsorską z firmą Zonda Krypto doprowadził do kryzysu wizerunkowego polskiego sportu. Stąd jak tłumaczył jednomyślny apel związków sportowych o jego rezygnację z funkcji szefa pko -lu. Piotr Borys podczas debaty stwierdził, że obecny prezes komitetu swoją jednoosobową decyzją naraził na straty również wielu Polaków. Najbardziej ufamy sportowcom, tym, którzy zdobywają dla Polski medale. W momencie, kiedy także PKO ze swoją stuletnią tradycją polskiego alpinizmu staje się także żerantem z ondy krypto, ilu Polek i Polaków w oparciu o zaufanie do polskiego sportu zdecydowało się właśnie na decyzje inwestycyjne w tej firmie. W ocenie wiceministra Borysa kryptoafera może zaszkodzić staraniom Polski o organizację letnich igrzysk olimpijskich. Nie potrzebujemy takich wydarzeń, takich działań, które prowadzi pan Piesiewicz, bo one osłabiają naszą kandydaturę w, rywaliz w rywalizacji o najpiękniejszą, największą imprezę świata, imprezę sportową. A Polska zasłużyła na to, aby organizować letnie Igrzyska Olimpijskie. Ale nie, może, nie można w tej sprawie przeszkadzać, a działalność pana Piesiewicza szkodzi tak naprawdę tej wielkiej, wspaniałej inicjatywie. Przypomnijmy, prokuratura regionalna w Katowicach wszczęła postępowanie wobec giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Chodzi o możliwe oszustwa oraz pranie brudnych pieniędzy. To będzie sądny dzień dla minister zdrowia oraz minister klimatu. Jutro Sejm zajmie się wnioskami opozycji o wotum nieufności. Następnie przeprowadzone zostanie głosowanie. Przenosimy się teraz na Wiejską, gdzie jest Michał Fabisiak. Michale, witaj. Dzień dobry. Kto i dlaczego chce odwołania szefowych resortów zdrowia i klimatu? No i też po jakie argumenty w ich obronie sięga koalicja rządowa? Odwołanie obu minister chcą posłowie opozycji. Pierwszy wniosek, wniosek o odwołanie minister klimatu złożyły wspólnie Konfederacja i PiS. Natomiast jeśli chodzi o drugi wniosek, to już jest wniosek autorstwa wyłącznie Prawa i Sprawiedliwości. Jako pierwszy rozpatrywany będzie wniosek o wotum nieufności dla minister klimatu. O wokół niego w ostatnich dniach było głośno chyba przede wszystkim dlatego, że Polska 2050, która jest przecież częścią koalicji rządowej wysyłała sygnał, że może zagłosować w tej sprawie razem z opozycją, no ale wczoraj doszło do spotkania Pauliny Henning-Kloski z przedstawicielami tego klubu. Minister obiecała m.in. włączenie tzw. małpek do systemu kaucyjnego. No i dziś posłowie Polski 2050 już na sejmowych korytarzach mówili, że raczej będą stawać w obronie pani minister. Odwołać się minister chce, tak jak mówiłem, opozycja. Szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak mówi, że polityka, którą prowadzi minister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 Opozycja zarzuca też minister klimatu, m.in. chaos wokół programu Czyste Powietrze. Minister bronią posłowie sejmowej większości Jerzy Mejsztowicz z Koalicji Obywatelskiej mówi, że to PiS odpowiada za pro problemy w tym programie. Natomiast Paulina Henik-Kloska, choć być może zbyt wolno w jego ocenie, oczywiście naprawiała błędy poprzedników, to jednak to uczyniła. Za długo czekała na to, żeby pozmieniać te rzeczy, które były przez poprzedników zepsute. Analiza widocznie trwała zbyt długo i to jest jedyny zarzut. Ważne jest, że zostało to zrobione, że ten system został uszczelniony. W sprawie minister klimatu wniosek, tak jak już mówiłem, przygotowali posłowie Konfederacji, a podpisali się pod nim również posłowie PiSu. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość chce też odwołania minister zdrowia. PiS uważa, że doprowadziła minister zdrowia do dewastacji systemu ochrony zdrowia. Poseł tej partii Łukasz Kmita mówi, że dymisji tej minister tak naprawdę chcą nie tylko posłowie opozycji, ale po prostu wszyscy obywatele. Polacy, którzy stoją dzisiaj w rekordowych kolejkach do szpitali, którzy są odsyłani od okienek w szpitalach, bo nie mogą wykonać badań profilaktycznych. Chcą do tego odwołania także dyrektorzy szpitali, którzy usłyszeli, że to oni są odpowiedzialni za to, że będą, będzie ograniczona liczba badań rezonansem, tomografem. Więc ta lista zarzutów, ta lista błędów decyzyjnych. Przewodniczący klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński odpowiada, że opozycja prowadzi polityczną grę przy pomocy tematu zdrowia. Natomiast podkreśla, że koalicja rządowa, obecna koalicja rządowa, ma w tym obszarze wiele sukcesów. Mamy rekordowe nakłady na zdrowie. Za naszych rządów do, do zdrowia szerokim strumieniem płyną pieniądze z KPO, które były tylko na billboardach podczas rządów PiS-u. I minister Zdrowia po prostu pozostanie, opozycja przegra głosowanie. A minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda mówi, że ze spokojem czeka na wynik jutrzejszego głosowania. Ja oczywiście z pokorą czekam na to, co będzie. Podchodzę do swojej pracy bardzo poważnie i myślę, że przede wszystkim życzę systemowi ochrony zdrowia, długofalowej polityki związanej ze zdrowiem i nie zmieniam swojego stanowiska. Dla mnie polityka zdrowotna jest najważniejszą polityką. Powinniśmy naprawdę poważnie się zastanowić nad tym, jak chcemy kreować system, niezależnie od tego, kto będzie ministrem. Jako pierwszy, jak już wspomniałem, będzie rozpatrywany wniosek o wotum nieufności dla minister klimatu. Zgodnie z harmonogramem, jak wynika z harmonogramu obrad Sejmu dyskusja w tej sprawie powinna rozpocząć się o godzinie 9. Kwadrans przed godziną 11:00 rozpocznie się rozpatrywanie wniosku o wotum nieufności dla minister zdrowia. Natomiast oba wnioski zostaną poddane pod głosowanie około godziny 12.30, właściwie o tej godzinie rozpocznie się blok głosowań, w którym Właśnie te wnioski zostaną poddane pod głosowanie. Przypomnę, aby doszło do odwołania minister, zarówno Minister Zdrowia, jak i Klimatu, czyli minister rządu. Potrzebna jest, potrzebna jest bezwzględna większość głosów w obecności połowy ustawowej liczby posłów, czyli 460. Sejm jutro zdecyduje o dalszych losach szefowych resortów zdrowia i klimatu. Możliwe scenariusze w tej sprawie sprawdzał przy Wiejskiej Michał Febisiak. Dziękujemy bardzo suma wydarzeń. Uwolniony z białoruskiego więzienia Andrzej Poczobut jest na badaniach w warszawskim szpitalu MSWiA. Tam też pierwszy raz po latach zobaczył się ze swoją rodziną. Wzruszające zdjęcie ze spotkania zamieściła w internecie prezeska Podlaskiego oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska Anna Kietlińska. Jak mówiła, spotkanie z bliskimi wywołało ogromne emocje. Jak się widzi swoje dzieci?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 Przez ponad pięć lat pobytu Andrzeja Poczobuta w białoruskim więzieniu w Białym Stoku co miesiąc organizowano akcję so Solidarności. Anna Kietlińska uważa, że teraz trzeba upominać się o wolność innych.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 W uwolnieniu Andrzeja Poczobuta nie było dobrej woli Łukaszenki, tylko czysta kalkulacja. Tak tymczasem ocenił w rozmowie z nami dr Paweł Usow, białoruski politolog. Bez strony amerykańskiej, bez udziału Stanów Zjednoczonych, dość wątpliwe, że Andrzej Poczobut mógłby wyjść z więzienia. Jedynie próba Łukaszenka zachować dobre relacje.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 na stanowiska, które są w normalnej procedurze stanowiskami generalskimi. Mają etaty generalskie, a często są e, pułkownikami, więc chciałbym, żeby to zostało wypełnione. Władysław Kośniak Kamerze zaznaczył, że przedstawił listę wojskowych do awansowania i oczekuje na akceptację przez prezydenta. Szef Mony nie chciał podać, ilu osób miałyby dotyczyć awanse, zaznaczając, że najpierw muszą się o tym dowiedzieć ci, których miałoby to dotyczyć. Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24. Finisz dwudniowego szczytu inicjatywy Trójmorza w Dubrowniku. Perła chorwackiej turystyki zamieniła się w centrum spotkań politycznych i biznesowych. Najważniejsze tematy, jakie poruszano w trakcie dwóch dni obrad, to bezpieczeństwo energetyczne państw regionu oraz rozwijanie wspólnych projektów, które mogą wzmacniać niezależność surowcową Europy Środkowej. Polskę wczoraj w trakcie politycznych spotkań reprezentował prezydent Karol Nawrocki, a dziś, gdy większość debat skupiła się wokół zagadnień gospodarczych, w Dubrowniku pojawił się minister energii Miłosz Motyka. A my łączymy się teraz z naszą reporterką Agnieszką Drążkiewiczy, która od początku obserwuje przebieg szczytu Trójmorza. Witaj Agnieszko. Dzień dobry, witam. Powiedz, jakie przesłanie płynie z tych spotkań, no i co z tego wynika dla Polski? No, tak jak mówiłaś, rzeczywiście te, te najważniejsze kwestie, jakie tutaj udało się omówić i ustalić, to to, iż właśnie państwa tego formatu który może chcą rozwijać i te kwestie energetyczne są bliskie ich sercu. Oczywiście bezpieczeństwo w tym się też zawiera też to właśnie bezpieczeństwo energetyczne. I tak jak mówiłaś, wczoraj między innymi te debaty właśnie polityczne wokół tego zagadnienia się skupiały. Co dla nas wynika, to o tym mówił nam dziennikarzom na konferencji prasowej prezydent Karol Nawrocki już wczoraj, późnym popołudniem, między innymi deklarował to, iż nasz kraj może być taką bramą północy, jeśli chodzi o amerykański gaz i jego dalsze przesyłanie do zainteresowanych krajów. To rzeczywiście spotkało się też z dużym odzewem tutaj w kuluarach mówiło się m.in. politycy z, ze Słowacji czy z Węgier, y, y, które też będą w przyszłości zainteresowane y, takim przesyłem tego gazu, nie właśnie z Federacji Rosyjskiej, więc to rzeczywiście tutaj odbiło się szerokim echem. Y, padła też propozycja. Ona została opisana zresztą w deklaracji końcowej, y, iż inicjatywa Trójmorza dojrzała już na tyle, aby stworzyć wspólny instrument finansowy do przyszłych inwestycji, czy to tych infrastruktur czy też energetycznych, a mowa o Banku Rozwoju Trójmorza, o czym informował nas dziennikarz prezydent Karol Nawrocki. Powinniśmy zacząć dyskutować o stworzeniu mechanizmów finansowania infrastruktury wokół Banku Rozwoju. Trójmorza. O tym dyskutowaliśmy i myślę, że to jest przed nami, to jest ten krok, którego oczekuje inicjatywa Trójmorza. Część dyskusji odbywała się także wokół instytucjonalizacji inicjatywy Trójmorza i to są kolejne kroki, które będą dawały tej inicjatywie możliwości w kolejnych latach bądź kolejnych dekadach i myślę, że wśród państw inicjatywy Trójmorza generalnie jest zrozumienie tego typu kierunku, który byśmy chcieli przyjąć. I tak jak mówiłaś, rzeczywiście polski rząd tutaj w Dubrowniku na tym drugim szczycie, na tym drugim dniu, czyli w trakcie forum gospodarczego rzeczywiście reprezentuje minister energii Miłosz Motyka. W trakcie spotkań z przedstawicielami biznesu minister nie ukrywał, że właśnie Trójmorzy, ten format tutaj w Chorwacji, te spotkania organizowane są doskonałym miejscem do wymiany doświadczeń, ale też do dyskusji o przyszłości energetyki, o czym opowiadał, tak relacjonował te spotkania rzecznik ministra energii Grzegorz.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 Warto też nieco pochylić się nad tym, ale obiecuję, że będzie krótko, co udało się osiągnąć tutaj polskiemu biznesowi w trakcie forum gospodarczego. Polska firma technologiczna Kreotech została liderem projektu kosmicznego właśnie inicjatywy Trójmorza. Podpisano list intencyjny w sumie 12 firm właśnie z branży kosmicznej. Takie podpisało porozumienie o współpracy, o wspólnym działaniu na rzecz rozwijania konstelacji mikrosatelitów obserwacyjnych dla tej części Europy, dla Europy właśnie środkowej. Prezes Kreotechu Grzegorz Brona mówił mi, że porozumienie to jest taki początek rozmów właśnie o pozyskaniu między innymi pieniędzy na to, żeby budować te konstelacje. Wszystko oczywiście zależy od pieniędzy. W tej chwili w Dubrowniku to jest podpisanie listu intencyjnego, który gromadzi chętnych, koalicja powiedzmy chętnych. Teraz będziemy czekali, teraz będziemy się upominali o odpowiednie strumienie finansowania w tych poszczególnych krajach. Jeżeli to się uda osiągnąć, to w perspektywie dwóch, trzech lat od wpływu przysłowiowych pieniędzy na przysłowiowe konto, taka konstelacja może zacząć funkcjonować w przestrzeni kosmicznej. W sumie w Dubrowniku pojawiło się na tym forum gospodarczym 50 przedstawicieli polskiego biznesu, co zresztą było tutaj szeroko komentowane przez chorwackie media. Ja sama widziałam jak z kilkoma prezesami ważnych polskich spółek umawiali się właśnie dziennikarze z Chorwacji, żeby porozmawiać o tym, że tak właśnie duża, liczna delegacja biznesu pojawiła się tutaj nad Adriatykiem. Polski biznes zainteresowany współpracą w ramach inicjatywy Trójmorza o trwającym jeszcze w Dubrowniku szczycie i jego efektach mówiła Agnieszka Trąszkiewicz. Dziękujemy bardzo. Zjednoczone Emiraty Arabskie ogłosiły wyjście z OPEC. Ocenia się, że ten ruch może osłabić zdolność grupy do kontrolowania cen ropy w czasie kryzysu wywołanego wojną z Iranem. Według analityków nie przyniesie to natychmiastowych efektów na światowych rękach, ponieważ eksport przez Cieśninę Ormus i tak jest już mocno zakłócony. O szczegółach Wojciech Cegielski z redakcji międzynarodowej Polskiego Radia 24. Emiraty 1 maja zakończą prawie 60 lat członkostwa w organizacji.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 Misja wykonana takimi słowami brytyjskie media podsumowują drugi dzień wizyty króla Karola III w Stanach Zjednoczonych. Po dobrze przyjętym wystąpieniu w kongresie monarcha utrzymał spokojny, wyważony ton i jak podkreślają komentatorzy skutecznie wzmocnił relacje transatlantyckie bez wchodzenia w polityczne spory. O tym z Londynu Anna Rączkowska. Brytyjskie media zwracają uwagę, że król konsekwentnie unikał ostrych deklaracji, choć poruszał trudne tematy. W przemówieniu w Kongresie Stanów Zjednoczonych mówił o obronie demokracji, znaczeniu NATO i wsparciu dla Ukrainy, a także o potrzebie odpowiedzialności władzy. Nie padły jednak nazwiska ani bezpośrednie odniesienia do bieżących sporów politycznych w USA. Istotną rolę odegrał też jego charakterystyczny, subtelny humor. Najczęściej przywoływanym momentem pozostaje żart inspirowany słowami Oscara Wilda. Mamy dziś właściwie wszystko wspólne z Ameryką poza oczywiście językiem. Ta wypowiedź rozładowała atmosferę i jak słychać została przyjęta gromkim śmiechem kongresmenów. Wniosek brytyjskich mediów jest jednoznaczny. Bez wielkich słów i bez konfrontacji król osiągnął swój cel, a jego styl elegancki, zdystansowany i momentami dowcipny okazał się najskuteczniejszym narzędziem brytyjskiej dyplomacji. Jak to ujął jeden z brytyjskich komentatorów? Trochę Wilda, trochę Dickensa, szczypta historii i zadanie króla wykonane. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.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 W magazynie teraz historia z wieloma zwrotami akcji. Wieloryb Timi jest na duńskich wodach. Takie zapewnienia usłyszał niemiecki korespondent Polskiego Radia od ministra środowiska Mecklenburgii Pomorza Przedniego. Tu u wybrzeży tego niemieckiego landu Humbak utknął w marcu. Wczoraj po południu udało się go umieścić w wypełnionej wodą barce, a wieczorem ruszyć z transportem ku Morzu Północnemu. Więcej w relacji Adama Górczewskiego. Nazywany też Hope, co po angielsku oznacza nadzieję, minął ostatnią niemiecką wyspę i jest w duńskich cieśninach. Jest też w świetnej formie, zapewnił minister Tilbachhaus. Szef resortu środowiska Mecklenburgii przed Przedniego ocenił z ekspertami, że wielorybów wpływających do Bałtyku będzie coraz więcej. Dlatego przyszłotygodniowe forum niemieckich ministrów środowiska będzie poświęcone wyciąganiu wniosków z akcji ratunkowej. Efekty ustaleń poznają też Polacy. Uważam to za ważne, tym bardziej, że mamy świetne stosunki z Pomorzem Zachodnim. Najpierw chcemy opracować strategię w Niemczech, a potem zwrócimy się do strony Polskiej. Zaproponujemy, Karstenowi Schneiderowi, ministrowi krajowego rządu, organizację niemiecko-polskiego forum ochrony środowiska. Współpracę z Polską uważam za wyjątkowo ważną. Usłyszałem od ministra Tila Backhausa z Wyspy.pl, Adam Burczewski, Polskie Radio. Suma wydarzeń.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 Jak przypomina policjant, 3 marca weszły w życie nowe przepisy, które za przekroczenie prędkości przewidują nawet stratę prawa jazdy. Nie tylko policjanci szykują się jednak do działań w czasie długiego weekendu. Akcję Majówka 2026 rozpoczyna także Straż Leśna. Strażnicy będą patrolować lasy i sprawdzać się, czy wypoczywający w nich ludzie nie niszczą środowiska. Jak mówiła Jolanta Sojka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie, przez całą Majówkę leśnicy będą tropić łamiących przepisy.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 Strażnik Leśny ma uprawienia do wystawienia mandatu, także kara też niestety ma, ma, może spotkać. Jej wysokość jest uzależniona od rozległości tego czydu, który popełnimy. Powiedzmy ona będzie od tych 500 zł może w górę być e, ustanowiona. Przy tej okazji leśnicy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas weekendowych spacerów. To z powodu suszy, która panuje niemal w całym kraju, w takich warunkach nawet tylko iskra może doprowadzić do poważnego pożaru. W popołudniowej sumie wydarzeń to już wszystko. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska, a ja wracam do Państwa z kolejną porcją najważniejszych informacji punktualnie o 17. Ewelina Kamińska, do usłyszenia.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 Reklamie 31 minut po godzinie 16. Popołudnie w polskim radiu 24 Zaczynamy popołudnie w Polskim Radiu 24. Jarema Jamrożek, dzień dobry. Dzisiejszy program przygotowali Katarzyna Pilarska i Szczepan Pawłosek, a realizuje Adam Brzeziński. Już niedługo w Polskim Radiu 24 będziemy zaglądać m.in. do Stanów Zjednoczonych. Tam w związku z wizytą króla Karola III i spotkanie z Donaldem Trumpem. Wyjątkowe spotkanie, nie zabrakło żartów, nie zabrakło humoru, ale może też i poważniejszych deklaracji. Będziemy również przyglądać się temu, co dzieje się w Brukseli, bo tam przyszły premier Węgier Peter Modziar ma się spotkać z Ursulą von der Leyen i szefem Rady Europejskiej Antonio Kosztą. To już niebawem w Polskim Radiu 24. Wcześniej jednak czas na pierwszą dziś rozmowę polityczną. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Paweł Pawłowski, witam serdecznie, a my spróbujemy zajrzeć za kulisy polskiej polityki. Ze mną Piotr Strach, Polska 2050. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, jak zagłosuje Polska 2050 w sprawie wotum nieufności dla Pauliny Henning-Kloski? Dziś wieczorem odbędzie się klub, na którym my podejmiemy solidarnie decyzje, ale rzeczywiście zaczynam być coraz lepsze myśli, jeśli chodzi o to głosowanie, bo rzeczywiście wczoraj miało miejsce, wieczorem też spotkanie z panią minister, to że jest druga pani minister tego rządu, która została zaproszona i przyjęła zaproszenie i mieliśmy okazję podyskutować o kluczowych projektach, które Polska 2050 rzeczywiście stawia do, do rozpatrzenia. Opinia pani minister... Grędy dotyczące zdrowia i naszej propozycji zwiększenia akcyzy na alkohol i przeznaczeniu je, tych pieniędzy na e, NFZ, na ochronę zdrowia, e, spotkało się z aprobatą, więc U, to tutaj... Nawet prezydent może by się zgodził, e, Tak tak na... mówię mam, o kwestiach zdrowia. Tutaj, mam taką nadzieję, że ta zobaczymy, dawał. co powie minister finansów. Na ten hmm. moment mamy sojusznika w postaci pani minister zdrowia, więc tutaj e, jestem przekonany, że e, mamy sojusznika w rządzie, więc Polska 2050 zagłosuje przeciwko temu e, odwołaniu e, pani minister Grendy. Co do pani minister Hani Kloski, no ona się troszeczkę dłużej zastanawiała, czy by do nas przyjść. Widocznie miała więcej tych trudnych orzechów do zgryzienia, ale jak się okazało, nasze postulaty dotyczące zarówno kwestii czystego powietrza i rozliczenia tych miliardów, które wielu tych wykonawców czeka teraz na, na to, aby dostać swoje pieniądze za ocieplenia, za termomodernizację, za instalację tych pieców. Tutaj Oczekiwaliśmy konkretów i pani Kloska obiecała, że w maju ponad 1,5 miliarda zostanie już rozliczone, więc duża, duża pula tych pieniędzy do polskich przedsiębiorców, którzy realizowali te zamówienia trafi, a we wrześniu pojawi się ust, poprawka do ustawy o kaucyjności, aby także te nieszczęsne małpki, których codziennie Polacy niestety wypijają kilka milionów, to są e, setki milionów małpek, które trafia, niestety bardzo często zostawiane są byle gdzie pod sklepami, trafiają do środowiska, trafiają na chodniki, e, na, e, na skwery i tak To jest duży problem, jeśli chodzi o, o to, aby nie opłacało się tych małpek porzucać, więc my apelujemy, żeby małpki trafiły do systemu kaucyjnego i rzeczywiście pani ministra obiecała, że we wrześniu powinna się pojawić taka poprawka rządowa, która będzie regulować e, ten system kaucyjności dotyczące małpek. Czyli będzie czyściej, ale problem alkoholowy nie będzie rozwiązany, bo yy, nie będzie opłacało się ich porzucać, ale wciąż będzie opłacało się je kupować. Ale temu służy ta nasza ustawa, którą wspominałem o, o pani minister zdrowia, czyli rzeczywiście, mhm. żeby podwyższyć akcyzę na alkohol i przeznaczyć ją na ochronę zdrowia. Więc u nas, yy, ze strony Polski 2050, te dwa projekty się uzupełniają. Projekty kompatybilne, komplementarne, ale powiedział pan, że y, będzie decyzja po to, żeby zagłosować solidarnie, a jest ryzyko, że tej solidarności może nie być, jeśli chodzi o głosowanie. Wydaje mi się, że może się zdarzyć, że pojedynczy posłowie, który, którzy są niezadowoleni ze swojej dotychczasowej współpracy z poszczególnymi pani ministrami, mogą się. No wydaje mi się, że tak, że jeśli chodzi w przypadku ochrony środowiska. A Bartosz Romowicz ma duże, duże, duży opór ze strony ministerstwa. On ma dosyć specyficzny okręg wyborczy. Ma te swoje postulaty dotyczące chociażby kwestie odstraszania zwierząt i tak dalej. Tutaj, czy też prawa e, tego dotyczącego e, tworzenia nowych rezerwatów i, i tej akceptacji gmin, tutaj akurat są dosyć duże różnice, więc e, zopasy, Ale to są a... różnice merytoryczne, Panie Powiedziałeś? W... Czy jakieś osobiste animozy? Wydaje mi się, że wyłącznie merytoryczne, bo ja mogę wymieniać te konkretne merytoryczne dotyczące rzeczywiście chociażby jego okręgu, który jest tym okręgiem bardzo zalesionym. Tam jest duży przemysł drzewny, tam jest właśnie tam na tym Podkarpaciu, tam jest też dużo e, rezerwatów zieleni, no i to koliduje troszeczkę z interesami lokalnej, lokalnych społeczności, gmin i tak dalej, więc tutaj ten konflikt, nazwijmy to, merytoryczny się on rozwijał od, od dłuższego czasu. Zobaczymy, czy uda się jakoś ten, ten spór za, zasypać, bo są rzeczy, które, które nas łączą, no i też są takie różnice, które akurat w przypadku tego konkretnego posła i tego konkretnego okręgu, no bardziej wybijają się na niepodległość, bym to tak powiedział. Zostawiam jeszcze jedna rzecz, bo pojawiały się takie hmm, plotki informacje, również w mediach, że Polska 2050, a właściwie część posłów może kalkulować, czyli część zagłosuje za wotum nieufności, po to, żeby pokazać swoje niezadowolenie, ale reszta zagłosuje tak, żeby obronić Paulina henning żeby nie rozwalić tej koalicji. Zastanawiam się, czy pan potwierdzi, że był te, rozważany taki scenariusz i druga sprawa, czy wie pan, że kalkulacje tego typu no najczęściej nie najlepiej się kończą. Panie redaktorze, myśmy swój cel już osiągnęli oczekiwaliśmy jasnych, publicznych deklaracji od obu pani minister i otrzymaliśmy. My wiemy, że w przypadku zarówno ochrony zdrowia, jak i teraz ochrony środowiska, odpowiedzialność za te resorty ponosi Platforma Obywatelska, czy Koalicja Obywatelska i Donald Tusk osobiście, bo no, umówmy się, ani pani Kloska nie jest stroną koalicji, umowy koalicyjnej, bo klub centrum i my traktujemy jako po prostu taką przystawkę Platformy, przystawkę Koalicji Obywatelskiej, która za chwilę zostanie wchłonięta, tak jak nowoczesna i tej inne Wcześniejsze projekty pana Petru e, zostaną wchłonięte do Platformy i oni się znajdą tak czy siak, albo tak myślą przynajmniej, że się znajdą na listach Platformy, więc my już nie traktujemy ich jako jakichś równorzędnych partnerów. Myśmy oczekiwali deklaracji od tych pani minister konkretnych, programowych osiągnęliśmy swój cel, są publiczne deklaracje, więc, więc my powiemy po prostu sprawdzam. I, i to będzie jakby już odpowiedzialność zarówno premiera, który także wziął odpowiedzialność za zdrowie. Żaden z koalicjantów w Ministerstwie Zdrowia nie ma swojego podsekretarza stanu, nie ma swojego wiceministra. To jest wyłączna odpowiedzialność pana premiera. I tak samo jak postawił sprawę na ostrzu noża w przypadku Pauliny Henik-Kloski, także on wziął odpowiedzialność polityczną za to, czy te tematy związane z ochroną środowiska będą dowiedzione? Jeśli ja tak delikatnie nie uśmiecham, bo skoro mówił pan tutaj o wiceministrach dla koalicjantów, to przypomniała mi się nawet rozmowa o tym, i to była końcówka zeszłego roku, że przecież miało być stanowisko wicepremiera dla Katarzyny Pełczyńskiej na Łęcz. I no co? Tak, I nie tak, ma. W, tak wygląda dotrzymywanie słów niektórych polityków. Czyli e, Dory Tusk nie jest wiarygodnym politykiem, wiarygodnym koalicjantem? No wydaje mi się, że czasami bywa nadinterpretowany, jeśli chodzi o prawa koalicjantów. No weźmy na przykład umowę koalicyjną, w której są imiennie wymienieni wice premierzy i nie ma tam pana Radosława Sikorskiego e, wymienionego z pan Gawkowski i pan Kosiniak-Kamysz jako wicepremierzy. Tymczasem Donald Tusk mianował wicepremierem jakby spoza tej umowy literalnie wypisanej e, swojego, e, swojego kolega partyjnego. E, koalicjenci nie protestowali, e, przyjęli to do wiadomości, więc okazuje się, że tak naprawdę, no, jakby to powiedzieć, są równi i równiejsi. Jeszcze pojawiła się jedna plotka, jedna informacja ze strony hmm, chociażby posłów Prawa i Sprawiedliwości. Tak, poseł Krzysztof Cieciura, oczywiście do Prawa i Sprawiedliwości nienależący, ale będący w tym klubie parlamentarnym, mówił jeszcze tydzień temu, że hmm, Prawo i Sprawiedliwość ma sporo sojuszników, jeśli chodzi o odwołanie Pauliny Henning-Kloski, ale sporo sojuszników w ramach właśnie koalicji rządzącej. Czy tak nigdy nie było, czy tak było, ale sprawa się zmieniła? Osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości pokazało, ile oni mają sojuszników. Nawet Konfederacja nie chce z nimi współpracować. To jest partia, która jest bardzo samolubna, która robiła bardzo dużo złych rzeczy we wszystkich praktycznie ministerstwach, których tam się nie, nie pojawili, to, to potrafili coś zepsuć i ich zdolność koalicyjna, zdolność szukania sojuszy, no, wychodzi w tym momencie na absolutne zero. Więc ja bym tutaj nie, nie, nie liczył na to, że Prawo Sprawiedliwość w tym formacie, jaki znamy, z tymi politykami, z tymi osobami u władzy w tej formacji jest w stanie kogokolwiek przekonać i ich wiarygodność wiarygodność jest naprawdę żadna, naprawdę już większy, bardziej, większą wiarygodność ma Donald Tusk niż Prawo i sprawiedliwość. Chciałbym przejść do kolejnego tematu, ale jeszcze muszę dokończyć a propos tego, co pan powiedział, bo mówił pan o wchodzeniu ewentualnym na listę Koalicji Obywatelskiej. Jak tak patrzę sobie na sondaże, na których też Polska 2050 jest pod progiem wyborczym, to zastanawiam się, czy państwa, właśnie w państwa partii, nie kusi to, żeby jednak pójść do Donalda Tuska i powiedzieć panie premierze, a może byśmy jednak wystartowali razem pod tym serwem. Panie yy, czy i odpowiem tak. Myśmy postawili na program. Dlatego postawiliśmy się w tej koalicji, e, żeby rzeczywiście w końcu na pierwszym planie pojawiły się e, założenia programowe. Czy to ustawa o kaucyjności, czy to ustawa o e, zwiększeniu akcyzy na rzecz e, ochrony zdrowia, czy też kwestia właśnie czystego powietrza. To są miliardy. Postawiliśmy na program, nie na e, rozdawanie miejsc na listach na półtora roku przed wyborami, na opowiadaniu o stołkach. Postawiliśmy na program, pokazaliśmy to społeczeństwu w naszych oficjalnych e, przekazach tu to na pierwszym miejscu, nam chodzi o konkretne rozwiązania, więc nie umawialiśmy się tak jak w przypadku, no, no panie rektorze, pytanie jest, pojawiła się formacja Klub Centrum i co pokazali? pokazali tylko to, że są grzecznymi koalicjantami i będą rzeczywiście nic, nie będą zgłaszać poza tym, co się spodoba platformie Obywatelskiej. I to jest ta różnica. My robimy program, oni robią, e, jak to się mówi, dobrze Platformy. No ale to Polska 2050 nie jest tym grzecznym koalicjantem, mam wrażenie. I chociażby tutaj jesteśmy. Tak. Dostrzega to prezydent Karol Nawrowski, który wyciąga do was rękę i mówi, to ja podpiszę ustawę o kryptowalutach, jeśli to będzie ustawa autorstwa Polski 2050. Trzeba ją przeprowadzić przez parlament. Są na szansę? No tutaj patrzymy w stronę pana e, marszałka Czarzastego, bo to jest osoba, która już nie pierwszą naszą e, ustawę e, mrozi. Można powiedzieć, że e, Szymona Hołowni nie ma już na, e, na funkcji marszałki. Nagle wróciła e, zamrażarka sejmowa i niestety dotyczy ona tych ustaw, które jakby nie patrzeć są tak naprawdę takimi, z którymi się zgadza chociażby chociażby nasi koalicjanci, bo, bo, bo... Ta ustawa, ustawa jest bardzo zbliżona do projektu tak rządowego. Jest, Tam to są jest praktycznie, praktycznie w głównych założeniach ustawa rządowa przekazująca tą kontrolę KNF-owi. To jest ustawa, która realizuje, można powiedzieć, dyrektywy europejskie, które dotyczy tej Mika, czy tak. Maj, Mi, Majki mhm. Mika. Mika. Dyrektyw, Więc jakby tak jest. to jest coś, co powinno funkcjonować już od dwóch lat w naszym systemie prawnym. Zostało to jeszcze pod koniec PiSu, można tak powiedzieć, to, to zaczęło chyba 23 rok. Powinno zostać przynajmniej procedowane. My teraz to złożyliśmy. Nie chcę tego, pan marszałek, wprowadzić na, na, póki co na obrady, a tak naprawdę, jeśli my już słyszymy z pałacu, oczywiście na razie nieoficjalnie, bo tutaj nie było takich konsultacji. My rzeczywiście staramy się najpierw przeprocedować to przez Sejm, bo taka jest, taka jest logika parlamentaryzmu i, i, i procesu legislacyjnego. Jeśli się to pojawi w pierwszym czytaniu, w drugim czytaniu, rzeczywiście pan prezydent może się pochylić nad konkretnym już projektem, który, który parlament przeprocedował, Sejm, Senat, ale już słyszymy sygnały, że to jest w stanie przepracować. I my tu pokazujemy. Polska to są 2000... sygnały z koalicji rządzącej, bo wie pan, mówi pan, że w... patrzycie w stronę marszałka, ale jeśli rzeczywiście ten temat byłby podjęty na rządzie, no to przecież Donald Tusk może pójść i powiedzieć, Łodzimierz słuchaj, jest taka i nie inna sytuacja, no może jednak Ale wydaje mi się, że bardzo często jest tak, że jednak Platformie i PiS-owi zależy na tej polaryzacji. Nie o to chodzi, żeby tego króliczka złapać, tylko żeby go gonić. Żebyśmy cały czas mogli się o coś pokłócić. Nawet o coś tak oczywistego, jak ochrona interesów obywateli, którzy chcą inwestować w kryptowaluty, bo to jest rynek przyszłości, tego nie unikniemy. To jest coś, co jest regulowane w prawie unijnym i my, i my to powinniśmy to rynek, wdrożyć i powinniśmy na tym zarabiać, dawać ludziom bezpiecznie zarabiać. Na ten moment można powiedzieć, że klasa polityczna od 2023 roku nie zdaje tego egzaminu, nie wprowadziła tych dyrektywy Mika, nie zabezpieczyliśmy interesów naszych konsumentów i chociażby zonda krypto jest tego przykładem, że spór polityczny, polaryzacja PiS Platforma jest kosztem, po prostu zwykłego obywatela, który chce inwestować pieniądze. Mamy ostatnie dwie minuty, więc muszę zapytać o to, co właśnie widzę tutaj bardzo świeża informacja o tym, że Poseł Łukasz Mejza przestaje być członkiem klubu Prawa i Sprawiedliwości i poinformował o tym rzecznik partii Rafał Bochenek. No, ciekawe, czy ma to związek z deklaracją y, Łukasza Mejza o tym, że chciałby wystąpić we Free Fightach. Czy jest takie miejsce dla ludzi w polskiej polityce? Czy przystoi posłowi na Sejm deklarować tego typu rzeczy, y wyrażać tego typu chęć? Wydaje mi się, że akurat w przypadku posła Mezy jest dużo więcej rzeczy, które można mu zarzucić niż akurat uczestnictwo w tych Freak fightach czy, no, czy w, w Czy jeszcze nie w na, razie, na razie sama. Chęć Wydaje mi się, że pojawiła. to mnie trochę dziwi, że PiS powinien tego posła wydalić z innych, naprawdę bardziej takich etycznych y powodów, a nie z powodu jakiegoś show. I, I to jest trochę smutne, że w zasadzie w tym momencie y ta, ta logika, ta, ta powiedzmy ta skala tych, tych przewinień pana Mejzy. Tak samo pana Mateckiego w sumie, następny taki trochę bym powiedział oszołom polityczny. Więc... Mocne słowa. No, no niestety oni się tak, oni na tym zasadzie budują swoją wiarygodność polityczną, w sensie popularność bardziej, niewiarygodność, bo to w wreszcie antywiarygodność. Oni budują właśnie na tym, żeby wchodzić w konflikt, żeby się awanturować, żeby być wykluczani z, na przykład tak jak pan Matecki ostatnio, wykluczani z posiedzeń Sejmu, żeby się awanturować, żeby robić szum wokół siebie, żeby się pojawiać na, na, na rolkach, a nie żeby rzeczywiście pracować. No bo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 To nawiązując do ostatniego tematu, pierwsza runda za nami, kolejna rozmowa polityczna już po godzinie 17.30. My teraz zaglądamy za granicę. Razem ze mną w studiu Ernest Zozuń. Dzień dobry. Dzień dobry. Wizyta króla Karola III w Stanach Zjednoczonych to wyjątkowa wizyta. No. Nie zabrakło humoru, żartów. <gry> Może czasami nawet takiego humoru, który mógł zaboleć Donalda Trumpa. Jak oceniasz tę wizytę? No właśnie czytam menu kolacji, która się zdarzyła wczoraj. No i jest ono imponujące czytać. No oczywiście, że tak. No, <laughs> Sałotka w z serc palm. Cokolwiek to znaczy. Warzywa w sosie veluti, ravioli nadziewane ziołami, ricottą i smardzami, sola z kostkami ziemniaczanymi oraz czekoladowy tort w kształcie ula z budyniem. Migdałowy biszkopt i e, lody. E, o, no tak. No to musiało być dobre. Do posiłku podano Riesling. E, no i e, wina głównie kalifornijskie, o oprawę muzyczną zadbały zespoły trzech rodzajów sił zbrojnych USA. Nie wiemy co grali. Nie, nie napisano, natomiast rzeczywiście imponujące przedstawienie, bo to bardziej w kategoriach przedstawienia należy mówić niż wielkiej polityki, no bo król przyjeżdża król nie za bardzo może ustalać cokolwiek z Donaldem Trumpem, bo takich pełnomocnictw nie ma i nie ma takich konstytucyjnych możliwości, jeśli, to znaczy konstytucyjnych, ustrojowych możliwości, bo przecież Wielka Brytania nie ma takiej ustawy jak konstytucja. Natomiast robi grunt pod interesy. Robi grunt pod interesy, no i myślę troszkę oczarowuje Donalda Trumpa, który zafascynowany jest z jednej strony dyktatorami, a z drugiej strony monarchami, bo o sobie ma wysokie mniemanie i myślę, że gdyby udało mu się w jakikolwiek sposób kupić, załatwić, wyczarować, nie wiem co jeszcze wymyślić, żeby nagle móc być monarchą i mieć taki tytuł, to dałby wszystko i nawet tego pokojowego nobla za to by oddał, Bo taką ma po prostu osobowość. Więc ten teatr, który jest bardzo w ważny w tych relacjach, ma za zadanie właśnie oczarowanie Donalda Trumpa, by troszkę bardziej przychylnie spojrzał na Wielką Brytanię, no i by troszkę naprawić te nadwyrężone relacje brytyjsko-amerykańskie, które w ostatnich tygodniach rzeczywiście nadwyrężone zostały poważnie. No w tle Iran. No bo Wielka Brytania jasno powiedziała amerykańskiemu prezydentowi, że angażowała się w jego wojnę w Iranie nie będzie, no bo w ogóle nie jest to w jej interesie. No i Donald Trump zresztą nie tylko do Wielkiej Brytanii, ale również do innych państw NATO ma szaloną pretensję, że one mu nie przyszły z pomocą. One odpowiadają, no nie przyszliśmy, bo po pierwsze jesteśmy w pakcie obronnym a nie wojennym, a po drugie nawet nam słowa nie powiedziałeś, jak zaczynałeś tę wojnę, tylko dowiedzieliśmy się o tym wszystkim tak na dobrą sprawę z gazet. I wtedy, kiedy zaczął ci się grunt pod nogami palić, to zacząłeś szukać winnych, no i szukać pomocy u nas, a my mamy swoje sprawy i swoje zajęcia, bo jak my szukaliśmy u Ciebie pomocy w sprawach naszych europejskich, czyli wspólnemu działaniu, by Ukraina jednak utrzymała się w starciu z Rosją i by tej Ukrainie pomagać, to powiedziałeś, ja bardzo chętnie dam broń, ale Wy za to zapłacicie". W związku z czym Twoja pomoc też jest mocno dyskusyjna, jako taka szczera i otwarta. Czy w związku z tym ta wizyta mogła nie co naprawić te, te relacje? Można się spodziewać, że Donald Trump zacznie bardziej przychylnym okiem spoglądać na przykład na Ukrainę? Myślę, że tak optymistycznie bym tego nie formułował. E, na pewno o, lepszym okiem spojrzy na Wielką Brytanię przynajmniej przez najbliższe dwa tygodnie albo trzy tygodnie, dopóki znowu nie dojdzie do jakiejś wymiany stanowisk między Donaldem Trumpem a premierem Kierem Starmerem, bo przecież to premier de facto rządzi w Wielkiej Brytanii, nie król. Być może Donald Trump nie do końca zdaje sobie z tego sprawę. I póki znowu nie okaże się, że interesy brytyjskie i amerykańskie są całkowicie rozbieżne. I ta Wielka Brytania po pierwsze skończyła już z tą polityką ugłaskiwania Trumpa, tylko w tej chwili pokazuje mu, że no nie będziemy się jednak zgadzać na wszystko, bo no musimy być partnerami, a nie poddanymi amerykańskiego prezydenta. W związku z czym myślę, że do pierwszego starcia będzie... Dobrze? A po pierwszym starciu będzie już troszkę gorzej. Chociaż też mówiło się swojego czasu, że Keir Starmer ma e, dziwną umiejętność obłaskawiania z kolei Trumpa już w takich politycznych sprawach. Pamiętasz wtedy, kiedy doszło do e, awantury między Donaldem Trumpem a Wołodymirem Zeleńskim? Pierwszy łagodzić sytuację odezwał się do no, Donalda Trumpa Keir Starmer i rzeczywiście wówczas ta sytuacja trochę załagodzona została później dołączyli do niego przywódcy europejscy no i jakoś to się udało uspokoić, chociaż myślę, że do końca sprawy załatwione nie są No to zajrzyjmy teraz do Brukseli tam przyszły premier Węgier Peter Modziar ma się spotkać z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen z szefem Rady Europejskiej Antonią Kosztą no, a w tle duże pieniądze, bo Chodzi o 17 miliardów euro nowe otwarcie węgier? Tak jest nowe otwarcie węgier. Dokładnie tak, jak mówisz, dlatego, że no, to jest wypełnienie obietnicy wyborczej Petera Madziara. On powiedział jasno, idąc do tych wyborów, że chce naprawić relacje z Europą, chce odblokować środki, które Europa zatrzymała po e, uruchomieniu artykułu 7 e, traktatu lizbońskiego i e, chce, by zakończona została ta procedura związana z traktatem. Si e, z artykułem 7. W związku z czym misję taką podejmuje, no i trzeba o tym rozmawiać z Brukselą. Zapewne Bruksela położy jakieś, to się w tej nowej polityce nazywa kamienie milowe do spełnienia dla Węgier, ale myślę, że też troszkę też, tak jak w naszym przypadku, Pewne rzeczy zostaną warunkowo odblokowane, ponieważ Komisja Europejska stwierdzi, że atmosfera w kraju idzie w kierunku takim, by jednak wracać do praworządności i by jednak e, e, kontakty z Unią Europejską e, naprawiać. No, Ufaj i sprawdzaj. Ufa i sprawdzaj. To znaczy to, to rzeczywiście jest tak, że zaufanie jest na pewien, spo, na pewien okres okazywane, no a później patrzymy co się dzieje dalej. Myślę, że to zaufanie również już w pewnym momencie budować Peter Madziar zaczął odblokowując po pierwsze 90 miliardową pożyczkę dla Ukrainy i generalnie ładząc pewne relacje i stosunki z, ze wspólnotą. Na razie trzeba pamiętać Dać. jeszcze on ma ograniczone możliwości, ponieważ de facto jest na... Premierem, ale jeszcze nie na urzędzie. E, w związku z czym po czynach ich poznacie, a ma możliwość wykonywania tych czynów, bo przecież ma konstytucyjną większość w parlamencie węgierskim. W związku z czym on w przeciwieństwie na przykład do naszego kraju, któremu okazano zaufanie i odblokowano środki na przykład z KPO na podstawie tego, że w elitach rządzących jest chęć do naprawy, no to tam on ma ewidentne instrumenty, by to naprawiać, bo ma dwie trzecie w parlamencie. Ma większość konstytucyjną. Ma większość konstytucyjną, ma też większość, bo to nie tylko jest w przypadku konstytucji potrzebna ta większość, tylko też w przypadku niektórych bardzo znaczących dla ustroju ustaw. W związku z czym on ma wszelkie instrumenty w ręku, by sytuację i prawo w, na Węgrzech naprawiać. Co oznacza e, dla światowego rynku ropy informacja, że Zjednoczone Emiraty Arabskie opuszczają OPEC? Znaczy tak, po pierwsze, jeśli OPEC się sypie, to dla nas to jest dobrze. Okay. E, dlatego, że OPEC został stworzony po to, by limity wydobycia nakładać. Były takie czasy, są ludzie, którzy nie żyją tyle, bo to dawno było, że baryłka ropy, ta, która teraz kosztuje około 100 dolarów, kosztowała około 5 dolarów albo jeszcze mniej. Były Proszę, takie... nie wspominać. No. I na fali tych niskich cen za ropę, które często były po kosztach wydobycia albo nawet i niższych, powstał OPEC, by państwa arabskie, głównie one tworzyły tę wspólnotę, po po prostu mogły czerpać zyski z wydobycia ropy naftowej i by nie wykorzystywać tych ich złóż za bezcen. No i zaczęły się limity. One zaczęły określać limity wydobycia, tak żeby ograniczyć popyt na rynku. A wiadomo, jak ogranicza się popyt na rynku, no to rośnie cena. No i wtedy zaczyna się ta bitwa rynkowa, z którą mamy cały czas do czynienia. Potem jeszcze do tego OPEC przystąpiła Rosja. No i generalnie mieliśmy taki kartel bardzo poważny, który dyktował de facto ceny tego surowca na rynkach światowych. A jak dyktuje się ceny surowca pod tytułem ROPA, naftowa, to to się też przekłada w e, trochę skomplikowany sposób, ale przekłada się na ceny gazu, w związku z czym de facto OPEC nam mówił, ile płacimy na tych stacjach benzynowych. No to w Jeśli skrócie, czy... ten OPEC się rozsypie, mhm. no to ci, którzy są poza OPEC, nie muszą się stosować do tego, co ten OPEC ustala. Jeśli Zjednoczone Emiraty Arabskie wyjdą w tej chwili z organizacji, no to mogą wydobywać tej ropy, ile im się tylko żywnie podoba. Myślę, że głównie wyszli po to, by nadrobić po pierwsze wydobycie, które zatrzymało się w tej chwili, bo nie ma co z tą ropą robić. No a po drugie, by odrobić również straty. To jest pierwszy kraj, znaczący kraj Wopek, który wychodzi z tej wspólnoty, więc jeśli za przykładem pójdą inne państwa arabskie, no to rzeczywiście organizacja ta się może rozsypać i jeśli będzie rynek wolny, no to dla nas, tych którzy z surowców energetycznych korzystają i je kupują od państw, które je wydobywają i posiadają pod ziemią, to jest dobry sygnał, ponieważ to może powodować obniżkę cen. Chociaż na razie jeszcze te cieśniny Ormus trzeba odblokować. No Dzisiaj płaciłem po 6,23. Chciałbym, żeby było mniej. Ernest Zozuń z naszej redakcji zagranicznej. Bardzo Ci dziękuję, dziękuję za to spotkanie. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Już za chwilę informacje. Po informacjach będziemy przyglądać się temu, co dzieje się w Polsce. Zajmować się sprawami ważnymi blisko ludzi. Świata Pogląd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 Poleca Polskie Radio. Po reklamie